ZIMOWE OPOWIEŚCI Lucy Mount Montgomery Spełnione marzenia Grudzień był zawsze najbardziej tajemniczym i ekscytującym miesiącem w domu rodziny Josephów. Ileż tam było knucia i spiskowania, ile razy małe głowy młodych Józefów pochylały się ku sobie w jakimś kącie. Jakże często liczyli oni swoje miedziaki albo przemycali i ukrywali jakieś przedmioty. Dżesofiątek było wiele, miedziaków zaś zdecydowanie za mało. Stąd to knucie i debatowanie. W skromnym drewnianym domku na prerii mieszkało ośmioro dzieci: od czteroletniego Leniego po czternastoletnią Moli. Jeśli więc każdy chciał dać prezent. Całemu swojemu rodzeństwu i jeszcze obojgu rodzicom potrzebne było niemałe główkowanie. Ojciec i matka pozostawali zawsze dyskretnie, głusi i ślepi przez cały grudzień. Bez względu na to, jak dziwne rzeczy miały miejsce w ich domu, państwo Józefowi nie zadawali żadnych pytań. Nie zważali na tajne wyprawy do małego sklepiku na stacji kolejowej, oddalonej od domu o trzy kilometry. Żadne dzieci nie było też wzywane na dywanik, kiedy miało wymalowane na twarzy poczucie winy, gdy ktoś wszedł nagle do pomieszczenia. Powietrze aż się skrzyło od tajemnic, a ich największą skarbnicą była oczywiście moli. Wszystkie siostry i wszyscy bracia zwracali się do niej radę i pomoc. To Moli dokonywała dla całego swojego młodszego rodzeństwa tak skomplikowanych obliczeń jak to, jak mogę kupić prezent dla Emmy za 10 centów oraz dla Jimiego za 15, jeśli mam do dyspozycji zaledwie 18 centów. Albo jak podzielić 7 cukrowych lasek pomiędzy 8 osób, tak by każda z nich dostała jedną laskę. To Moli doradzała im w kwestii zakupów stążek i krepy, to ona dokonywała ostatnich poprawek w pakunkach. Krótko mówiąc, przez cały grudzień na barkach moli spoczywała ogromna odpowiedzialność. O roztropności i bystrości umysłu dziewczynki świadczy to, że nigdy przenigdy nie pomyliła żadnych prezentów, ani nie zdradziła jednemu jazofiątku, co dostanie od drugiego. Absolutna tajność była kluczem do sukcesu. W grudniu tego roku planowanie i spiskowanie było jeszcze trudniejsze niż zwykle, a do tego przynosiło znacznie mizerniejsze efekty. Rodzina Józefów zawsze ledwo wiązała koniec z końcem. Ten rok jednak okazał się najgorszy ze wszystkich. Zboże nie obrodziło latem, w rezultacie cała rodzina, jak to określił Jimmy, cienko przędła. Mimo to dzieci zrobiły co mogły i w przeddzień świąt Bożego Narodzenia każdy z nich poszło spać z czystym sumieniem, jako że w rogu kuchennego stołu leżał stosik małych, czasami wręcz mikroskopijnych prezencików podpisanych imieniem zarówno obdarowywanego, jak i darczyńcy. A przecież wartość liczy się nie tylko pieniędzmi, ale i miłością, oraz z ciepłymi życzeniami, prawda? Gdy najmniejsze Josefiątka szły spać, zaczynało właśnie śnieżyć, a kiedy starsze wchodziły po schodach na piętro, śnieg sypał już całkiem mocno. Państwo Józefowi usiedli przed kominkiem, nasłuchując wiatru szalającego pomiędzy szparami. Dobrze, że nie muszę dzisiaj jechać przez prerię, stwierdził pan Józef. Okropna zamieć. Mam nadzieję, że jutro pogoda się poprawi, dla dzieci, licząc z całego serca na kulik. Byłoby smutno, gdyby nie mógł się odbyć, zwłaszcza, że to jedyna atrakcja, jaka ich czeka w te święta. Mary, to będzie pierwsze Boże Narodzenie, odkąd tu zamieszkaliśmy, podczas którego nie stać nas nawet na najdrobniejsze podarki dla naszych pociech, choćby na orzechy i cukierki. Pani Joseph westchnęła ciężko nad zniszczoną marynarką Jimiego, którą cerowała. Zaraz jednak się uśmiechnęła. To nieistotne, John. Kiedyś przyjdą lepsze czasy i lepsze święta. Miejmy taką nadzieję. Dzieci nie będą nam miały tego za złe. Kochane duszyczki, spójrz na te cudowne drobiazgi, które przygotowały dla siebie nawzajem. W zeszłym tygodniu, kiedy byłam w Tonton, Pan Fischer uświątecznił, jak to mawia Jim, swój sklep prezentami. Poczułam, że dałabym wiele, by móc wejść i kupić wszystkie te cuda i wręczyć je dzieciom jutro rano. Nigdy nie dostali niczego ładnego na Boże Narodzenie, ale cóż, najważniejsze, że mamy siebie. A także cieszymy się dobrym zdrowiem i takim samym nastrojem. Bez tego nawet najlepsze prezenty na świecie nie miałyby sensu. Na te słowa pan Józef pokiwał głową. No właśnie, nie chcę narzekać, ale powiem ci, że miałem ochotę kupić Megi prawdziwą żywą lalkę. Jak ją nazywa? Dotąd miewała jedynie szmacianki własnej roboty, a jej małe serduszko pragnie prawdziwej. Widziałem taką w sklepie Fischera. Wielka piękność z włosami podobnymi do tych ludzkich i otwierającymi się oczami. Wyobraź sobie minę megging, gdyby dostała coś takiego jutro rano. Lepiej sobie nie wyobrażać, zaśmiała się pani Józef. To tylko pogarsza sytuację, a skoro już mowa o słodyczach, to mi przypomina, że zrobiłam dzisiaj duży talerz ciągutek. Tyle tylko mogę im ofiarować na te święta. Pójdę i uszykuję ten talerz. Postawię go na stole obok podarków dzieci. Ale, ale... Chyba to nie było pukanie do drzwi, a jednak odparł pan Józef i ruszył do wyjścia. Na ganku stały dwie ośnieżone postaci. Gdy weszły do środka, państwo Józefowie rozpoznali w jednej z nich pana Ralstona, bogatego kupca z miasteczka oddalonego o dwadzieścia parę kilometrów od ich miejscowości. – Zdaję sobie sprawę, że to późna pora na odwiedziny, jednak nasz koń ledwo zipie, a zamieć nie pozwala nam jechać dalej – powiedział pan Ralston. – To moja żona. Wybieraliśmy się na święta do mojego brata i jego rodziny w Lindsay. Czy przenocuje nas pan, panie Józef? Oczywiście, zapraszamy – odparł gospodarz serdecznie, o ile wystarczy wam łóżko przy kominku w kuchni. – O, jakże jest pani zaśnieżona! – zwrócił się do pani Ralston, podczas gdy jego żona pomagała jej się rozebrać. – Odstawmy konia do stajni, tędy proszę. Gdy obaj mężczyźni wrócili do domu, kobiety ogrzewały się przy kominku, a pani Ralston siedziała z kubkiem gorącej herbaty w dłoniach. Swój wielki kosz odstawiła na ławę w rogu pomieszczenia. – Przyniosłem słodkości, żeby nie zamarzły powiedział pan Ralston. Widzi pan, panie Joseph, mój brat ma dużą rodzinę, więc wieziemy im rozmaite świąteczne podarki. Moja żona spakowała ten kosz. Niebiosa tylko wiedzą, co do niego włożyła. W każdym razie wyczyściła połowę mojego sklepu. Te dzieciaki będą miały mnóstwo radości. O ile rzecz jasna uda nam się do nich dotrzeć. Pani Józef westchnęła mimowolnie, a jej żałosny wzrok powędrował ku stosikowi prezentów na rogu stołu. Jak smutno i mizernie wyglądały w porównaniu z wielkim, wypchanym koszem gości. Pani Ralston spojrzała w ślad za jej wzrokiem. Widzę, że święty Mikołaj już was odwiedził, udezwała się z uśmiechem. Państwo Józefowie się roześmiali. – Nasz święty Mikołaj nie ma w tym roku funduszy – wyznał szczerze pan Józef. – Te drobiazgi to prezenciki, które nasze dzieci przygotowały dla siebie nawzajem. Od miesiąca nie zajmowały się niczym innym, a ja przyznam, że zawsze czuję ulgę, gdy mija Boże Narodzenie i kończą się te wszystkie spiski i tajemnice. – Mamy tu tak ciasno, że ciężko jest się ruszyć, by nie wpaść na czyjś sekret. Na kuchennej podłodze rozłożono posłanie dla nieprzewidzianych gości. Chwilę później Ralstonowie zostali sami. Pani Ralston podeszła do stołu i spojrzała na stosik prezencików z czułością pomieszaną ze współczuciem. – Nijak się mają do zawartości naszego kosza, prawda? – zapytała, muskając palcami kalendarz, który Jimmy zrobił dla Moli z kartonu oraz jesiennych traw i liści. M – Właśnie o tym myślałem, odparł jej mąż. I pomyślałem jeszcze o czymś. Chyba chciałbym, żeby część rzeczy z naszego kosza wylądowała na tym stole. A ja bym chciała, żeby wylądowała tu całość, zaripostowała jego żona. Zostawmy tu wszystko, Edwardzie. Rodzina Rogera i tak dostanie mnóstwo prezentów. Zawsze też możemy im coś dosłać po powrocie do domu. – Niech tak będzie – zgodził się pan Ralston. – Podoba mi się pomysł podarowania młodym mieszkańcom tego domu cudownych świąt Bożego Narodzenia. – O ile się orientuje, to biedna rodzina. – A do tego w tym roku muszą zaciskać pasa, jak wszyscy rolnicy w tym regionie po letnich nieurodzajach. Pani Ralston uniosła przykrywkę kosza i chwilę później oboje małżonkowie, poruszając się niczym zatwardziali włamywacze, przenieśli jego zawartość na stół. Pan Ralston wyjął ołówek oraz notesik i porównując imiona, jakimi podpisane były prezenciki rodzeństwa, z pomocą żony rozdzielił sprawiedliwie wszystkie przedmioty pomiędzy Josefiątka. Po zakończonym dziele pani Ralston powiedziała. Przykrywkę, Całość obrusem, dość niedbale, wyjedziemy przed świtem. Mam nadzieję, że w chaosie, jaki nastąpi nasi gospodarze nie zauważą zmiany. Wszystko wyszło zgodnie z przewidywaniami. Nowy dzień przywitał ich bezchmurnym niebem, rozciągającym się nad wielkimi połaciami nieskazitelnej bieli. Państwo Józefowie zdążyli już wstać i krzątali się w obejściu. Przygotowywali śniadanie dla swoich gości, który to posiłek został zjedzony w świetle lampy. Następnie przyprowadzono konia oraz sanie, a pan Ralston wyniósł wielki i pusty kosz. Drogi będą zapewne zaśnieżone, powiedział, ale myślę, że uda nam się dotrzeć do Lindsay w sam raz na obiad. Panie Joseph, jesteśmy ogromnie wdzięczni za gościnę i dobre serce. Kiedy zawitacie do miasta, mam nadzieję, że będziemy mieć okazję, by się zrewanżować. A tymczasem do widzenia i wesołych świąt dla całej rodziny. Gdy pani Joseph weszła z powrotem do kuchni, jej wzrok padł na dziwną górkę na stole. A, Ale zawołała, zrywając obróz. Wystarczyło jedno spojrzenie i kobiecina zalała się łzami. Były to jednak łzy szczęścia. Pan Józef natychmiast podszedł do stołu i zagwizdał. Wydawało się, że pod brusem znajdowało się wszystko, czego mogły zapragnąć serca i dzieci. Trzy pary łyżew, futrzany kołnierz z czapką, delikatnie pleciony koszyk do robótek, kilka nowiusieńkich książek, podkładka do pisania, rulon czegoś, co wyglądało jak nowa sukienka, obszyte futrem rękawice w rozmiarze w sam raz na moli, a także porcelanowa filiżanka z podstawką. To wszystko dało się zauważyć na pierwszy rzut oka, bowiem w drugim kącie stołu znajdowało się pudło, ze świeczkami, orzechami oraz rodzynkami. W jeszcze innym zaś lalka o brązowych oczach i złocistych lokach, ubrana w prawdziwy strój i wyposażona w garderobę na zmianę schowaną w skrzyni. Do sukienki przypięto kartkę z notesu pana Ralstona z imieniem Megi. Oto święta z rewanżu, powiedział pan Józef. Dzieci zwariują z radości, oznajmiła wesoło jego żona. I tak niemalże się stało, gdy krótko potem zbiegły po schodach na dół domu. Nigdy wcześniej w domu Józefów nie było takich bogatych świąt. Maggie przytuliła lalkę z błyskiem w oku. Moli wbiła wzrok w koszyk, o którym od dawna marzyło jej praktyczne serce. Pilny Jimmy zachwycił się książkami, a Ted i Hal piszczeli z radości na widok łyżew. A jeśli chodzi o pudło ze smakołykami, wszyscy je docenili. To było Boże Narodzenie jedyne w swoim rodzaju. Z radością muszę przyznać, że nawet w ferworze rozpakowywania prezentów i w zaskoczeniu z tym związanym młode Josefiątka nie zapomniały wyrazić wdzięczności za podarunki, które dostały od rodzeństwa. Molly uznała kalendarz za absolutnie cudowny. Jimmy zaś stwierdził, że nowe czerwone rękawiczki, które Maggie zrobiła na drutach własnymi paluszkami, były najlepszymi i najweselszymi rękawiczkami, jakie mógł dostać. Ciągutki pani Józef szybko zniknęły w ich żołądkach i nie został po nich nawet ślad. Jak to lojalnie wyznał Ted, były tak samo smaczne jak słodycze z pudełka od państwa Ralstonów, a nawet lepiej się ciągnęły. Koniec.